4 7 4 i 3 zera okazje mają to do siebie że nie lubią czekać 8 4, 7 6 4 7 4 tysiące radiowy magazyn posiadłość słuchacie radiowego magazynu posiadłość Radiowy magazyn Posiadłość Sponsorowany przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Illinois Star Realtors. Force Nieważne gdzie jesteś Ważne czego słuchasz Wiadomości Rynek Oferty Kupno Sprzedaż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 Amerykanie twierdzą, że nieruchomość to najlepsza inwestycja. Większość Amerykanów uważa, iż nieruchomość to najlepsza inwestycja. Najnowsza ankieta przeprowadzona w kwietniu przez Instytut Galupa wykazała, że jeden na trzech Amerykanów podał nieruchomość jako najlepszy wybór inwestycyjny. To spory skok w porównaniu z wynikiem sprzed pięciu lat, gdy wynosił on zaledwie 19%. Respondenci preferowali inwestycje w nieruchomości niż akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, złoto, rachunki oszczędnościowe i świadectwa depozytowe. Według Galupa pokolenie milenium stanowiło grupę, co do której najmniej prawdopodobne było, iż wybierze nieruchomość jako ulubioną inwestycję. Zamiast tego mileniowcy stawiali na oszczędności. Poszukiwanie okazji na luksusowy dom wakacyjny. Zdaniem The Wall Street Journal, na rynkach, gdzie luksusowe domy sprzedają się za 50, 60 lub nawet 100 milionów dolarów, nadal istnieją sposoby na znalezienie luksusowego domu wakacyjnego za dużo mniej. Na przykład San Valley w stanie Idaho jest bardzo przystępną cenową alternatywą dla Aspen. Oczywiście jednym z kompromisów, na który zwraca się uwagę jest to, że do San Valley nie ma żadnych bezpośrednich lotów. Mileniowcy mają własne wymagania dotyczące ogródka. Jeśli chcesz, aby Twój dom wyglądał atrakcyjnie dla nabywców z pokolenia milenium, poświęć nieco uwagi swojemu ogródkowi. Według Realtor.com wielu potencjalnych kupujących właśnie z tego pokolenia poszukuje miejsca na własny ogród warzywny i piec do pizzy, w którym będą mogli przygotowywać smakołyki ze składników, które wyrosły w ich ogrodzie. Realtor.com twierdzi, iż oprócz ogrodu mileniowcy zwracają również uwagę na ulepszenia w zakresie drzwi frontowych. Inteligentne dzwonki z kamerami i elektronicznymi zamkami zewnętrznymi, które mogą kontrolować, oczywiście za pomocą swoich smartfonów. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ostrzega wynajmujących przed sprawdzaniem przeszłości najemców. Dzięki nowym wytycznym Federalnego Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wynajmujący dwa razy pomyślą, zanim odeślą potencjalnego najemcę z kwitkiem na podstawie negatywnej kontroli przeszłości kryminalnej. Zdaniem Departamentu takie postępowanie może stanowić naruszenie prawa i może narazić właściciela na zarzut dyskryminacji w dostępie do nieruchomości. Co więcej, jak twierdzi Departament, wynajmujący nie może odrzucać kandydatów wyłącznie na podstawie przeszłości kryminalnej. Nowe wytyczne radzą właścicielom i zarządcom nieruchomości, aby przed podjęciem decyzji w sprawie najmu dokładnie rozważyli wszelkie szczegóły dotyczące takiej przeszłości każdego potencjalnego najemcy. Kalifornia dominuje wśród 20 najgorętszych rynków. W kwietniu Kalifornia po raz kolejny dominowała w przygotowanej przez Realtor.com liście najgorętszych rynków realnościowych. Ale prawdziwa historia kryje się w liczbach z samego serca Ameryki. Kwietniowa lista 20 najgorętszych rynków obejmuje takie miasta środkowego zachodu jak Ann Arbor, Columbus, Lafayette, Fort Wayne i Sioux City. Pan Jonathan Smoke, główny ekonomista Realtor.com, powiedział, iż dane liczbowe z tego regionu wyglądają zachęcająco, ponieważ środkowy zachód jest reprezentatywny dla szerszego ożywienia gospodarczego w USA. Zdaniem Smoka cytuję, kiedy Columbus, Ohio jest dziesiątym najgorętszym rynkiem w kraju, wiesz, że środkowy zachód i całe Stany Zjednoczone jest na dobrej drodze do ożywienia i ma się bardzo dobrze. I'm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 1300 AM. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu.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 mm <laughs>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 Park Ridge, uwaga łowcy okazji. Nowo zgłoszone do sprzedaży, duże jednosypialniowe kondominium w dystrykcie szkolnym Maine South. Drugie piętro, boczna spokojna ulica. Pierwszy dystans do sklepów, restauracji i komunikacji miejskiej. Cena wywoławcza to jedyne 90 tysięcy. Nie czekaj, dzwoni już dzisiaj.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 847 647 4 i 3 a w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. 10:30 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska Radio, Chicago. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Północno-wschodnie Wisconsin kwitnie. Pomimo, że miejscowość Eau Claire w stanie Wisconsin nie znalazło się na liście 20 najgorętszych rynków, to jednak jest to rynek, który właśnie teraz jest gorący. Prezes Krajowego Związku Realnościowców z północno-wschodniego Wisconsin powiedział lokalnej stacji telewizyjnej, że wiosna i lato to zwykle ich najbardziej ruchliwe miesiące, a w tym roku ruch rozpoczął się już w marcu. Sprzedaże domów w Teksasie wzrosły, a poziom zapasów spadł. Jak wynika z najnowszych danych Związku Realnościowców z Teksasu, w pierwszym kwartale tego roku nastąpił znaczny wzrost sprzedaży domów w Teksasie. Jednocześnie zapasy realnościowe spadły do rekordowo niskiego poziomu. Dane za pierwszy kwartał pokazują coś, co prezes lokalnego związku nazywa, cytuję, stabilnym popytem na teksańskie nieruchomości. Koniec cytatu. Odpowiedź na pytanie ankietowe. Dlaczego Amerykanie kupują domy? Dlaczego kupujemy domy? Pytanie wydaje się proste i jak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez Bank of America, prosta jest również odpowiedź, ponieważ pragniemy odrobiny miejsca, które możemy nazwać naszym własnym. Przygotowany przez Bank of America raport dotyczący nabywców, tzw. Home Buyer Insight Report, ujawnia powody zarówno praktyczne, jak i emocjonalne, stojące za chęcią zakupu domu. Dyrektor ds. Kredytów Konsumpcyjnych Banku mówi, iż większość nabywców, zwłaszcza tych, którzy szukają swojego pierwszego domu, chce, cytuję, zarówno korzyści emocjonalnych, jak i finansowych z posiadania domu. Koniec cytatu. Mileniowcy w lepszej sytuacji niż wielu z nich myśli. Zdaniem jednego ze specjalistów ds. kredytów hipotecznych, wielu potencjalnych nabywców domów z pokolenia milenium nie stara się o kredyt, ponieważ myśli, że go nie uzyska. Starszy specjalista do spraw pożyczek w Siri White Home Loans w Salt Lake City powiedział w programie telewizyjnym Good for Utah, że wielu więcej mileniowców mogłoby posiadać dom na własność, gdyby zdali sobie sprawę, jak blisko są osiągnięcia tego celu. Z kolei prezes Związku Realnościowców w Salt Lake City powiedział stacji telewizyjnej, że ci młodzi początkujący nabywcy rzeczywiście mogą skorzystać z wielu możliwości, które pomogą im w zakupie domu. Nabywcy domów coraz bardziej optymistyczni w odniesieniu do doświadczenia zakupowego. Proces zakupu domu jest satysfakcjonujący dla coraz większej liczby Amerykanów. Z najnowszego badania nastrojów nabywców przeprowadzonego przez TD Bank wynika, iż najbardziej satysfakcjonującym aspektem zakupu domu jest m.in. zakwalifikowanie się na kredyt hipoteczny, znalezienie dobrego pośrednika oraz odpowiedniego kredytodawcy. Czy jest miejsce na poprawę? Oczywiście! Badanie sugeruje, że banki hipoteczne powinny przekazywać więcej informacji online, szkolić personel bezpośrednio obsługujący klientów i zapewniać szeroką edukację w zakresie finansowania zakupu domu.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 Z rynku nieruchomości, wartości domów, a lokalizacja blisko stacji metra w stolicy. W obszarze Waszyngtonu lokalizacja blisko stacji metra zawsze była istotnym atutem sprzedażowym. Nowe badanie przeprowadzone przez stronę internetową oferującą nieruchomości na sprzedaż miało na celu określenie, ile taka lokalizacja jest warta. Na podstawie wyników stwierdzono, że nie wszystkie stacje metra tego regionu są sobie równe. Średnie ceny domów w odległości jednej mili od wielu stacji wahają się od 143 tysięcy do prawie 883 tysięcy. Ogólnie rzecz biorąc, w pobliżu stacji wzdłuż czerwonej linii metra, które łączą stolice z najdroższymi i najmodniejszymi przedmieściami Maryland, znajdują się najdroższe domy. Wzrost liczby domów posiadanych na własność wśród pokolenia X. Sytuacja zaczyna znowu wyglądać lepiej dla pokolenia X. Osób urodzonych na początku lat 60. i wczesnych 80. Jak wynika z najnowszych danych dotyczących posiadania domów na własność, biura do spraw ewidencji ludności. Zdaniem rządu, w pierwszym kwartale 2016 roku poziom własności nieruchomości wśród pokolenia X wyniósł 58,9%. To skromny, półprocentowy wzrost w stosunku rok do roku, w czasie, gdy posiadanie domu na własność we wszystkich grupach wiekowych spadło. Po kryzysie realnościowym osoby z tego pokolenia miały generalnie trudniejszy czas na rynku nieruchomości niż inne grupy wiekowe. The Wall Street Journal doniósł niedawno, że był to zły czas. Wiele osób z pokolenia X kupiło dom w czasie Hossy, która ostatecznie ulegała optymizm wobec amerykańskiego rynku nieruchomości gwałtownie rośnie. Według najnowszego sondażu nastrojów przeprowadzonego przez Berkshire Hathaway Home Services gwałtownie rośnie optymizm wśród obecnych i potencjalnych właścicieli domów w Ameryce. Prawie dwie trzecie badanych twierdzi, że obecny rynek jest bardziej korzystny dla sprzedających i kupujących, a trzech na czterech potencjalnych właścicieli domów powiedziało, że 2016 będzie idealnym rokiem na zakup domu. Zdaniem respondentów zachęcają ich do tego nadal utrzymujące się niskie stopy Procentowe, poprawiająca się sytuacja ekonomiczna i rosnące zapasy realnościowe. Freddy zaniepokojone problemami nieruchomości, ale nie finansowymi. Eksperci z Freddie Mac są zaniepokojeni sytuacją domów, które w najbliższych latach będą borykać się z trudnościami, ale nie w kategoriach finansowych. Agencja ma na myśli domy znajdujące się dosłownie, w cudzysłowie, pod wodą. Fredy Mac przeanalizowało wpływ zmian klimatu na rynek nieruchomości i doszło do wniosku, że potrzebna jest dużo bardziej wnikliwa analiza, zwłaszcza w kontekście wyzwań, które może napotkać branża budownictwa realnościowego, począwszy od podnoszącego się poziomu morza, po zmieniające się wzorce upadów deszczu i powodzi. Zniżka za transakcje gotówkowe. Chciałbyś zaoszczędzić 23% przy następnym zakupie domu. Jak wynika z najnowszych danych, Realty Track masz szansę na taką zniżkę, jeśli będziesz płacić gotówką. Ostatni raport firmy dotyczący transakcji gotówkowych pokazuje, iż nabywcy w całym kraju, którzy kupili domy jednorodzinne i kondominia za gotówkę, zapłacili średnio 23% mniej za stopę kwadratową, niż wszyscy inni kupujący. Wiceprezes Realty Track powiedział The Wall Street Journal, że powód jest prosty. Zniżki mogą wynosić nawet 58% w Baltimore lub 52% w Harrisburg w Pensylwanii. Ale Realty Track twierdzi również, że na niektórych gorących rynkach, takich jak Bay Area lub Seattle, nabywcy gotówkowi w rzeczywistości płacą wyższą cenę. Miasto z Oregonu podejmuje niezwykłe kroki w walce z zaniedbanymi nieruchomościami. Według Mail Tribune miasto Medford w stanie Oregon rozważa agresywne podejście do problemu porzuconych domów. Medford może skorzystać z mało znanego prawa stanowego, które pozwoliłoby miastu przejmować opuszczone nieruchomości uznane za zagrożenie dla zdrowia publicznego i przeznaczyć je na odsprzedaż. Wiele z setek opuszczonych nieruchomości w Medford zostało przejętych przez banki. Urzędnicy miejscy mają nadzieję, że groźba utraty domu zmusi niektórych właścicieli nieruchomości do dokonania w nich napraw, zanim bezpowrotnie stracą na to szansę.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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. down the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 847-647-4000 Z miłości do nieruchomości.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 6, 4, 7, 4 i 3, 0. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4 tysiące.